POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 21. Najnowszym gościem podcastu o filmach i kulturze jest Michał Patroń, fotograf i muzyk. Opowiada o jednym ze swoich ulubionych filmów, czyli produkcji zatytułowanej Wielka cisza. Jak tytuł wskazuje, sporo tam ciszy że no na spokojnie, muszą być wymyślne słowa, ja nie używam wymyślnych słów, Ja, nie znam. Wymyślnych słów. ja nie znam. No, no to znasz to znaczy mi broń. Także to nie jest wiesz, krytyka i tak dalej, tylko tak jak mówiłeś, po prostu spodobał Ci się film Wielka Cisza z 2005 roku, no. roku i no, początku ciekawie mnie jak zetknąłeś się z tym filmem, bo to nie jest coś co jest emitowane w telewizji, chociażby na długość. No tak, film poznałem zupełnie przypadkowo, to znaczy znajomy mi polecił. Znajomy mi polecił, nie wiem czy on ten film znał dlatego, że jego brat jest zakonnikiem, czy po prostu dlatego, że gdzieś ten film też widział. Tak się złożyło, że ja ten film w ogóle oglądałem będąc na statku. W ogóle? No właśnie i, i to był taki okres, na tym statku byłem dość długo, więc kiedy sobie ten film pierwszy raz puściłem, no, zresztą, znajomy mnie uprzedził, Słuchaj Michał, no, jest to fajny film, ale być może będziesz miał problem z wysiedzeniem do końca, bo ten film trwa dokładnie 162 minuty, ale jak pierwszy raz go oglądałem, obejrzałem go w całości. Wysiedziałem te 162 minuty. Wczułem się naprawdę w klimat, miałem zgaszone światło, także, także wrażenie na mnie zrobił duże na jakimś dużym ekranie? Nie, właśnie druże, nie, to, czy... były, to był laptop, więc też... Aha. Tak, laptop... I nie kino. Tak, nie, nie było to kino, nie było systemu dźwiękowego, a chyba by się przydał do tego filmu tak, bo tam dźwięk, mimo że to jest film o ciszy, to dźwięk odgrywa wielką rolę, bo buduje nastrój tego miejsca, w którym ten film się toczy. No, i taki pierwszy kontakt, tak? No, taki był Ale pierwszy kontakt. Wiesz, na przykład nie widziałeś tego filmu ja postałem się tak, bo ja też na laptopie, ale przy zapalonym świetle i moim zdaniem to dużo... Od... No ja oczywiście... Ja miałem problem z wysiedzeniem do końca, już wiercenia to stanowisko. Tak. Yy, I powiem Ci szczerze, że no, fajnie by było obejrzeć pierwszy raz ten film yy, w warunkach należytych. Natomiast yy, no, nie miałem wyjścia, byłem bardzo zaciekawiony. Natomiast to jest film, który chętnie obejrzę jeszcze raz. To znaczy ja go już oglądałem dwa razy, tylko za drugim razem w odcinkach. <śmiech> Zrobiłem sobie <śmiech> odcinki. Natomiast yy, myślę, że sobie teraz przy okazji tej rozmowy... Bo ja do tego filmu co jakiś czas wracam. Może nie, niekoniecznie myślą, że go właśnie o jutro sobie obejrzę, ale, ale wracam myślami dlatego, że on wywarł na mnie duże wrażenie generalnie pod kątem tego, czym ja się zajmuję, bo ja się zajmuję fotografią reportażową i dokumentalną właściwie. No i ten film, wtedy jak go oglądałem, to nie byłem w ogóle jeszcze fotografem, więc nawet nie wiedziałem, że się będę tym zajmował. Natomiast bardzo mnie ujął właśnie yy, no Chyba rodzajem szczerości i właśnie tym, jak ten film został skonstruowany, ile wysiłku kosztowało reżysera, to żeby, żeby w ogóle ten film doszedł do skutku, bo samo, samo czekanie na pozwolenie przeora klasztoru, właśnie kartuzów, trwało bodajże 16 albo 19 lat. Różne źródła są na robiłem. ten temat. Znalazłem, że 84. Tak, roku złożył propozycję i tak. Potem czekał i A czekał. w ogóle pomysł. Pomysł na filmy zrodził się u autora 21 lat przed jego jakby realizacją, więc biorąc pod uwagę to, że ja się zajmuję dokumentem i interesują mnie jakby takie długofalowe procesy, obserwacji danej materii czy danego tematu, to, to, to dla mnie to było ciekawe. Jeszcze wtedy się, tak jak mówię, nie zajmowałem fotografią, ale mnie już to bardzo zaciekawiło, że, że w taki właśnie proces, w ten sposób przebiegało w tym przypadku właśnie tworzenie tego, tego dokumentu i to było dla mnie takie bardzo wyjątkowe, niesamowite. No a później, kiedy zacząłem się zajmować tą fotografią, no to ten film dla mnie po prostu był wielką inspiracją i był i jest dalej, to znaczy właśnie chcę powrócić do, do, do słów w, z, związanych z tym, że, że, że, że do tego filmu wracam, bo wracam myślowo, emocjonalnie, jestem z wykształceniem, to jest muzykiem, więc, więc dźwięki, które w tym filmie jakby tworzą klimat i, i ten, ten cały film właściwie, są, są też dla mnie ważne, one bardzo do mnie przemawiają, po, te dźwięki połączone z tym obrazem dają niesamowity efekt, dlatego też, tak jak wspomniałeś, warto ten film na pewno będzie obejrzeć w należytych warunkach. Przynajmniej lepszych, kultury, może no może, <laughs> przynajmniej bardzo, w lepszych niż tylko laptop tak, i, i, i słuchawki, no. To, to Zobaczę... W domu też nie mam za dobrych warunków na to, żeby tam zapodać ten film, ale będzie to pewny, będą to chyba lepsze warunki mimo wszystko niż te, których ten film widziałem podczas w jakich ten film widziałem właśnie za pierwszym razem. No i... Pomyśleć właśnie, że to był taki film, że najpierw obejrzałeś go, mm -hmm. zanim zajął się fotografią. uważasz, że to jest dobre dzieło do przyswojenia sobie, gdy ktoś myśli o tym, żeby zająć się fotografią, nie na zasadzie elementarza, ale takiego pobudzenia Tak, tak. Ta. Zmysł, to spojrzenie. znaczy, jeżeli ma ktoś zamiar zająć się fotografią dokumentalną, i jest kompletnie zielony w tym temacie, może być to dobry środek do tego, żeby w ogóle zobaczyć, jak tworzy się takie dokumenty długoterminowe, ile to potrzeba zachodu czasu, a przede wszystkim cierpliwości, żeby coś takiego powstało, bo tak naprawdę wielu z nas po telefonie odmowy mogłoby się zniechęcić, po trzech takich telefonach z panie, panie Michale, jednak nie, proszę już więcej do nas nie dzwonić, a tutaj była inna sytuacja, tutaj, Przeor, gdzieś oni się tam, z tego co czytałem w warstwie takiej informacyjnej na temat tego dokumentu, reżyserażem z tym Przeorem Klasztoru Kartuzów, oni się gdzieś znali, gdzieś zaprzyjaźnili, nie wiem, czy podczas tych wszystkich negocjacji, czy trudno powiedzieć, w każdym bądź razie on cierpliwie czekał i się doczekał na ten telefon, był zdziwiony, że tak, że oni zadzwonili i powiedzieli mu, że może tam być, ale pod warunkiem, że absolutnie będzie częścią tej społeczności i będzie wszystkie swoje czynności związane z zrobieniem tego dokumentu robił w sposób maksymalnie dyskretny, więc... więc i to się... Tak, i to jest... Tak, tak, tak. Ja na początek, sam po taki pierwszy 20 minut, to jak pokaz slajdów. po prostu... No tak. Jakby ktoś zdjęcia i nie, nie byłoby ruchu. Tak. I te, I te sceny są naprawdę tak naturalistycznie długie. To nie jest tak, że, że, że nie chodzi o to, żeby tam pokazać, że mnich się modli i, i zrobić cięcie. Tylko tylko ta modlitwa jest pokazana naprawdę długo, nie? To, to nie jest, to, to właśnie człowiek może, może się wczuć w, w daną sytuację, jakby tam, no właśnie, w tę atmosferę tego, tego miejsca i tego, co, co ci ludzie tworzą wokół siebie właśnie, to jest, to jest fajne i tam właśnie jest taki moment, jak zacząłem pierwszy raz oglądać ten film, jest ta pierwsza scena właśnie tego mnicha w swojej celi, kiedy on tam się modli, przychadza po tej, po tej, po tej celi z kąta w kąt, tam klęka, ten ogień trzaska, to zastanawiam się, kiedy to się skończy. <grym <grym <grym <grym> bo jeszcze nie znałem jakby filozofii mm -hmm. tego filmu. I ono się, ta scena się praktycznie no, w pewnym sensie nie kończy. <grym <grym> Ona się przeradza w drugą. I, i w cały film, ten, ten film jest tak, tak, tak, tak. tak więc, więc to jest fajne. To jest fajne doświadczenie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedyny film tego rodzaju. Nie wiem, ja, ja przynajmniej nie, nie znam podobnego kina. Film był pewnie różnie odebrany gdzieś tam na filmwebie, czy gdzieś tam, no nie ma jakichś tam, nie wiadomo jakich not. Natomiast zgarnął jakieś nagrody, ale to mniejsze o nagrody, bo no, dla mnie... jeszcze są twoje odczucia. Moje no, właśnie odczucia no, i o, o, no, odczucia no. ludzi o podobnej może wrażliwości do mojej i, i percepcji i potrzebach y, są takie, podejrzewam, że ten film jest na pewno arcydziełem, pod wieloma względami, także... Dla mnie jest na przykład na właśnie technicznymi tego trudu, bo... No e, właśnie. Ze względu na warunki, w jakich oglądałem ja ledwo wysiadywałem. No, tu miałem ten problem i wiedziałem, że że nie odbieram go tak jak powinienem. Mm -hmm. bo wiedziałem czego się spodziewać po filmie, bo wcześniej też tak. sobie poczytałem o tym. I myślę, że większość osób, jak trafiła po prostu na ten film, to od razu po kilkunastu minutach by się zadziwiła, bo tam nie ma żadnego tak. narratora, nie ma żadnych komentarzy, nie ma muzyki, tylko są te dźwięki. dźwięki ten, otoczenia. Natura, jeden do jednego Tak. Yy, na ja myślę, że tego filmu nie powinno się oglądać bez przygotowania. To znaczy nie powinno się po niego sięgać bez przeczytania warstwy informacyjnej, jak ten film powstał, jaki był zamysł, bo tam nikt, kto czeka na jakąkolwiek akcję, to się nie doczeka, wręcz przeciwnie. Mi się jeszcze bardzo podobały takie przebitki w tym filmie, bo tam jest to wnętrze klasztoru, życie mnichów, ale są co jakiś czas takie przebitki z, zewn z zewnątrz. One są zrobione takim kadrem takim lekko zaziarnionym, kolorystycznie, chyba w spowolnionym tempie, tam na przykład jakiś wiatr wieje, czy jakaś woda kapie, to robi niesamowite wrażenie. One, one co jakiś czas się pojawiają, więc to jest taka jakby warstwa druga, która trochę pokazuje, osadza nas w, w, w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie ta antyakcja się rozgrywa i to jest fajne. Te, pamiętam, że wtedy Zajmowałem się, znaczy ja się, kiedy widziałem ten film, to ja się zajmowałem fotografią, ale dość hobbistycznie i nigdy nie sądziłem, że będę się zajmował tym bardziej profesjonalnie niż wtedy, więc więc te obrazy już wtedy na mnie działały i byłem takim fotografem turystą można powiedzieć i pamiętam, że robiłem w tym czasie takie sobie dla, dla zabawy diaporamy i pamiętam, że właśnie te obrazy w zderzeniu, te obrazy z filmu w zderzeniu z tymi obrazami z miejsc, w jakich ja byłem zainspirowała mnie też do zrobienia takiej krótkiej diaporamki, która gdzieś tam stylistycznie nawiązywała wizualnie do, do, do tego. To było, to było krótkie tam, dwie minutki, ale, ale to było dla mnie fajne, bo, bo ja naprawdę czułem, że, że, że ten film... Ja, o, ja pamiętam, je, jeszcze jako ścieżkę dźwiękową do tej diaporamy wykorzystałem używając właśnie końcówki chyba, czy jakiegoś fragmentu Właśnie z wielkiej ciszy, kiedy zekonicy modlą się, w totalnej ciszy, jest taki moment, kiedy wstają z ławek mhm. i słychać ten taki przesuwający się głos tych, tych, tych ławek, tych przesuwanych. I pamiętam, to był też ta diaporamka, to była dla mnie taka, można powiedzieć taka wynikowa, moich jakby odczuć i przeżyć po ogląd oglądnięciu tego filmu. A to pamiętam, że to. Było, to... Zainspirowało ludzi, no właśnie, tak, tak no. To Ciekawsze są też te sceny, kiedy oni są na dworze tak, i tak ludzie są, oni się tu rozmawiają, tam gdzie zjeżdżają na śniegu. Takie zupełnie coś innego, na przykład mhm. kwestia modlitw, dla mnie było trochę tego za dużo, bo już wiem, gdzie jestem i wiem, że się modlą. Mhm. I to jest jakby, no się praktycznie przy wszystkim, taka też tak. tam, zasada panuje. Więc dla mnie troszkę tego było za dużo, ale właśnie bardziej chciałbym uniknąć też ich życie takie... Takie bardziej społeczne, cykłe, społeczne, społeczne bardziej, to, kiedy ta interakcja między nimi zachodzi, jakby, nie? Jak jakby, jakby, jakby reagują, też czasem właśnie na dworze, mhm ale radośnie, czy tam, tam jest. Na, na śniegu bawią się troszkę bardziej takiego, takiego trochę czegoś innego, bo modlitwa też jest bardzo fajnie pokazana inaczej no jest to I długie, faktycznie tego jest za dużo, ja bym troszeczkę to Szeniusz... albo wyciął, albo po prostu wstawił więcej takiego, że... Czy chciałbyś to bardziej zrównoważyć, nie? Tak, w pewnym tak. no, sensie. No, żeby, żeby no. Może... Bo też się tam nie wybiorę, bo modlitwy sobie mogli wyobrazić, ale właśnie mm -hmm. te inne rzeczy nie, nie wiadomo do końca, co, co, mm -hmm. co tam się dzieje tak naprawdę. No Może tak. Taki, taki był układ między reżyserem a, a nimi, że tyle, tyle pokazujemy, że to wspólnym no. sądem doszli do wniosku, że trzeba to tak zrobić. Może tak było, bo rzeczywiście oni tam, bo generalnie ten zakon jest niemy nie rozmawiają zesłu w ogóle. Ja pamiętam na filmie, że było pokazane ich taki tak jakby przecionek do. Nie wiem, do miejsca, gdzie jedzą, czy do jakiegoś, jakieś takie ważne miejsce, z który, od którego rozgążają się korytarze. I tam były takie skrzyneczki. Nie wiem, no. czy pamiętasz, były skrzyneczki, do których każdy z nich był jednej ze skrzyneczek, właściwie takie przegródki. I oni sobie zostawiali, jeżeli chcieli coś powiedzieć, wiadomości na kartkach, o ile dobrze pamiętam. Właśnie każdy, każdemu coś tam. Analogowe SMS. No, coś takiego. I to była jedyna forma porozumiewania się bez słów, kiedy, kiedy chcieli się porozumieć. Bo, bo pamiętam o tej scenie, o której mówisz, bo tam chyba co niedziela czy raz w tygodniu oni mogą wyjść. Mogą się mogą sobie pospacerować po okolicy. Gdzieś czytałem, że nie mogą właściwie wtedy nic jeść z zewnątrz jedyne co mogą zrobić to zjeść coś, co znajdą na przykład jakieś runoleśne, bo to wszystko w górach się dzieje i jeżeli napić się tylko wodę ze strumienia, gdzieś tak czytałem to była zdrowa. <głosy> no. i rzeczywiście to jest fajna scena, to znaczy mi, mi, mi nie, nie, nie przeszkadzała ta asceza związana z, z obrazami, z klimatem, że to rzeczywiście jest jedna, jedna wielka modlitwa chociaż też przeplatana różnymi czynnościami, to jest pokazane jak jak, nie wiem czy pamiętasz dźwięk nożyc u krawca, jak on tnie tak, to takie grube, gru, grube sukno. tak tak ładnie, I to jest, to jest niesamowite, że ci ludzie są absolutnie samowystarczalni. Oni sami produkują dla siebie żywność, nie jedzą mięsa, tylko mają ogródek. Sami y, tworzą jakieś ubrania i też pamiętam y, te strzępki. Czy Jeżeli tam nikt umiera, to się nic nie marnuje. Ubrania przychodzą na, na, na własność znowu tej społeczności. I pamiętam taki wielki kosz z guzikami, które właśnie ten krawiec, który to, to, to, to sukno ciał tam używał do, właśnie do wyrobu kolejnego habitu, albo te habity, które były po prostu zrobione z, z, z jakichś takich skrawków materiału. To też niesamowite jest. No. No tak to... powinno być, szczególnie w takim miejscu. No, krajobraz jest małejszy, jest mm -hmm. przepiękny, no. Ale rzeczywiście tam raczej tak. dostaw kurieckich, nie specjalnie. Nie, nie. Szczególnie w zimie. No nie. Mnie na ale, ale dla mnie też wrażenie zrobiłem, ten mnich, który jest niewidomy. Aha, ja tak. To ten na końcu, który on jest o tak, mówioną też. Tak. Jest, to, to jest jedyny człowiek, który tam mówi. Ja że on w tym momencie, bo może się, się zgubi w tym Mm -hmm. w Zamczysku, no to nie jest no. Na pewno jest nauczony, no bo... A, on tam na pewno się... Czekamy. ...liczenia kroków i tak dalej, ale taka, taka myśl, że to Ta. pokazywane są też te korytarze, takie mm -hmm. puste, ciągnące się, też moje jedna z ulubionych, co mi zapadła, to jest mm -hmm. kiedy słońce zaczyna rozświetlać Ta. ten korytarz, po to cudownie to jest tam Ten Ten film też mi tak przypomniał kadr trochę z, z, z ekranizacji Imię Róży. Nie wiem, czy nie. No, tak, Jak tak, mówisz o tym niewidomym mnichu, to, to oto, automatycznie o o, o, o, tak pomyślałem właśnie o sytuacji, że tam no, gdzieś. No nie no, bo klimat jest ten sam, nie? No to tak, rzeczywiście to jest. lepiej No tak, no tam była fabuła intryga właściwie, właściwie. No, były tak, no tutaj, tutaj To tak, no, fajne właśnie to, to, to, to co mówiłeś, ten, to, to zaplecze techniczne sprowadzone do minimum, do jakiejś małej kamerki ręcznej. Jedna osoba, jedna kamera. Dźwięk tak, tak ja myślę, że tak. Ja, tak. ja myślę, że tak, i kręcenie Dąbie. gdzieś tam z zauchlonych drzwi, jak ten, jak, jak ten na przykład pamiętam tę scenę, jak ten nich roz, próbuje rozbujać ten, ten wielki dzwon, nie? to też, też fajny. <laughs> I to ten też, ten też tak. tak. Nim buja no, no. W pewnym momencie tak, na początku on buja dzwonem, a później na odwrót. No, no i właśnie to, to, że on tam właśnie, ten, ten reżyser absolutnie chce to robić tak yy, w sposób, nie, nie, tak, żeby było niepo, niepostrzeżeniem, jakby to powiedzieć, jakby nieobecny i te pół otwarte drzwi, gdzieś który, które okiem kamery widać właśnie, że, że pół otwarte drzwi i to co widać za drzwiami trochę widać, trzeba się trochę a reszta to są drzwi, więc... Czytałem też jedną z opinii ktoś zarzucił, znaczy to było jego prywatne ponad, że lepiej by było, żeby to nie była obserwacja, a uczestniczenie. Zgodziłbyś się z czymś takim, że lepiej by to wyszło, czy jednak lepiej, że zostało pod obserwacją? Ja myślę, jako fotograf dokumentalista, że lepiej chyba obserwować i być takim no, nie, nie niemym, niemym właśnie świadkiem tego, żeby, żeby nie ingerować, nie obserwować o zjawisko, tak jak naukowiec, można powiedzieć. To, to ja tak myślę, ale może bycie częścią, no nie wiadomo, też być może też był taki zamysł, ale... No, był to zupełnie inny film, nie? Wtedy był to by, na pewno zupełnie inny film, tak, tak, tak. Tak, ten człowiek tam jest częścią tej społeczności, ale porusza się tylko w wyznaczonych jakby rewirach, w wyznaczony sposób i... Nie wiem, mi się podoba y, ta konwencja, że on jest tam absolutnie niemym świadkiem tego. A jak, jak ty myślisz? No tak ja twierdasz... bym zaburzył trochę. zrobił na przykład takie sceny jak ta w kuchni, czy przy rąbaniu drewna, żeby on wziął udział albo żeby przynajmniej kamera i mi towarzyszy tam jest, że Jeżeli mamy tak dwie mm -hmm. sceny, kiedy mm -hmm. tną piłą drewno, to żeby wtedy było ujęcie z oczu i żebyśmy poczuli się przez chwilę Aha. tym nichem, żeby to co jakiś czas tak tawkować mm -hmm. tak troszeczkę. Ale to ja, nie? Bo, no tak, tylko że, że to wtedy, wtedy by już był, był rodzaj jakby, no, w pewnym sensie manipulacji, to nie? Tak, tym tak. dokumentem. To, to był, nie tak mówię... jak mówisz, to był inny film, więc jeżeli zamysł tego filmu miał być taki, jak właśnie mówimy, że miałby być to mix, to jak najbardziej, bo ja też uważam, że to by było bardzo ciekawym, być może nawet bardziej. Ja myślę, że, że, że, że tworząc ten film, reżyser wcale nie, nie kierował się w jakby... Nie, tym, że to ma być ciekawe. No, to jest, to jest, to jest. Dlatego, dlatego ja może nic bym tam nie skracał. Nie, nie, nie skracałbym tam nic, bo właśnie jeżeli to jest nudne, to znaczy, że, że tam jest czasami nudno. Znaczy dla kogoś, kto się nie modli, bo rozumiem, dla tych ludzi to nie jest nuda i w ogóle. Chociaż i się zastanawiam. Czy te, ci ludzie są tak naprawdę za, za, za zagłębieni w istotę Boga, w ogóle w potrzeby modlitwy, że naprawdę im tam się kompletnie. No, nie, na to nie opowie, przez właśnie... to całe ich życie, które tam spędzają, że tam nie. choćby jedna sekunda ich życia nie, nie jest spędzona na nudzie. To jest ciekawe dla mnie, bo przecież to też są ludzie, którzy mają swoje słabości, i to jest niesamowite. No tak właśnie. To, to mnie też ciekawiło. Udało mu się nie wiem, że się udało podchwycić, że na przykład nie tylko są karteczki, ale gdzieś czasem coś Mimo wszystko, są, nie? Jak jest jakaś bo to jest tak, że ludzie coś chcą powiedzieć. No właśnie, nawet sam prosty przykład, bo jak, jakbyśmy się umówili, że przez 5 minut nie będziemy mówić nic. I siedzieć tak, nie? i patrzeć się. to nosiło rzeczy co się na, na usta ciśnie, no, żeby chociażby przerwać to ciszę gdzieś tam. A to jest niesamowite, że oni tak tkwią praktycznie całe życie nie? i to jest, to jest coś ciekawe. Jak myślisz, ile takim w Cieszyku, czy... Nie mam pojęcia, ale wiesz ja co, mam wrażenie, że dzień będzie, ale... ja bym się tam chciał znaleźć, kurczę, mnie to strasznie zainspirowało na tyle, żeby był w stanie tam pojechać i spróbować coś takiego, może nie, nawet nie robić, bo ten film już powstał, nie ma sensu robić czegoś nawet podobnego, ale w ogóle, no właśnie, z, z, z zdjęcia. No Tak, się. tak, tak, ale właśnie, no, nie wiem, no, ja myślę, że gdybym był otoczony ludźmi, którzy są w totalnej ciszy, no nie wiem, może by to było prostsze z tą ciszą, no, z zachowaniem tej ciszy. Chociaż nie wiem, czasami by korciło, no nie wiem. No, zobacz, to nie mógłbyś, gdybyś chciał nic powiedzieć, że troszkę, gdybym mógł się przesunąć, że ten no, Nie, nie, nie, bo ja takich rzeczy absolutnie też w fotografii nie robię, nie ustawiam żadnych kadrów. Hmm. Więc to akurat nie byłby problem. Ja bym po prostu starał się to ja dostosować do kadru, a nie kadr do, do mojego się. Natomiast no, ta sytuacja, no nie wiem, wyobraź sobie, że się dzieją jakieś rzeczy śmieszne. Przy jedzeniu, nie wiem, coś komuś śmiesznie spadło, cokolwiek innego. Ja nie wiem, czy oni nie mogą mówić, ale na przykład mogą się śmiać, tego nie wiem. No, <laughs> czy mogą się śmiać tylko w niedzielę? Wtedy, kiedy mają wychodne. <laughs> tego, tego nie wiadomo, no. Bo to można no, tak nazwać no, wychodne, to nie, nie? Nie daje, no. no to odpowiedzi, nie nie tak, daje, no. Przygotowania wcześniejszego tak. Kwestii, tak. Słuchaj, jak teraz na przykład byś wysłał zapytanie, czy możesz przyjechać, to tak z 15 lat i mówisz pojechać, no, się ja się to, Gdzieś maja. czytałem, że na pewno w najbliższym okresie 7 lat od stworzenia tego filmu nic tam nie, nie powstanie. Jak nie wiem, czy to jest jakaś zasada, czy tak zostało powiedziane. Potem, potrzebuję. Może potrzebują tego potrzebuję to, średnioletniego oddechu. też wielokrotnie, to bali się, że zaraz zaczą się zjeżdżać. Dzisiaj no tak, albo na przykład, trakcja, no, no właśnie, turyści, że no, to, to by całkowicie zaburzyło. ten. o to, no, to, tak, to chodzi. Bo, to, to, ja no. takiej mistycyzmu, taki głębokiej wiary nie doświadczyłem poprzez ten film. To właśnie poprzez brak tego uczestnictwa, tylko mm. poprzez obserwacje. Albo gdyby to był tylko film skupiony na modlitwie, mm -hmm. pokazujący tylko to, a nie życie codzienne. Mm -hmm. nie, akurat ciekawi to, co jest codzienne, Ta. to w tym bywają fajne, no. fajne rzeczy, tak jak Do, to, nie, nie, bo w ogóle to ten film dotyczy religii i głę, głębi wiary, jaką można włożyć. w, w w bycie religijnym człowiekiem. Natomiast no, ja nie jestem religijnym człowiekiem właściwie w ogóle. Ja ten, na ten film y, patrzyłem absolutnie jako, jako człowiek z zewnątrz, jako może nie tyle, że ateista, bo też w sumie nie wiem, czy jestem ateistą, bo ja się nie szufladkuję jakby. Natomiast y, patrzyłem to jako po prostu zwykły człowiek, widz, ciekawy świata i, i, i... I to, to było też dla mnie ciekawe. Może no, dotyczyło nie, rzeczy stricte, może stricte religijnych. No. No, no, jest to rzecz, to, rzecz egzotyczna. Nas, no, to są trochę prędzej w naszej góry, bo niż tam. I do takiego miejsca, no. które jest jeszcze odcięty tak. w pewnym sensie od świata. No właśnie. To jest, to jest w ogóle naprawdę, naprawdę duży. No i ten trud, czyli czekanie, potem. No... Filmowanie, potem rząd rok. Przynajmniej tak film sugeruje, że stanie się tam rok, Nie wiem, tak? Różnie źródło, Kilka miesięcy. On, on ostatecznie gdzieś to jest zliczone do pół roku, do sześciu miesięcy, natomiast on w, w pierwszym czasie chyba był tam cztery miesiące nieprzerwanie, a później było to kilka to to wizyt to, do, dorywczych. Inne pory roku, chyba po po tak. chyba to tak, jest chyba to tak i tak, dwa lata na montażu, a summa summarum tak, chyba to pół roku zbierania materiału tego takiego właśnie. Tylko, że nie, nie ciągiem, tylko właśnie takie z do, do dojazdu później. No i te dwa lata na montaż, to rzeczywiście, no, no, z tego, co wyczytałem, powstała płyta z modlitwami, jeszcze jakiś produkt marketingowy z tego powstał. Płyta z modlitwami, w wersję skrócona na potrzeby telewizji. To jest, bolesne, nie? no niestety, to jest bolesne. No niestety. No właśnie, wydali, niż, nie, nie niż jakaś wersja skrócona. to Też jest, tak uważam. Dzieło, dzieło jest kompletne jednak. Jak no, tak. Sobie widział, no tak. No właśnie, powiem, dla mnie tak to jest bolesne. Bardzo... się trafia, do z kilkoma no. dokumenty, że bywa, że na początku mieli robić film godzinny, a potem się okazuje, że pół godziny trzeba by mm -hmm. wyciąć po prostu. No właśnie, motoru, no to tak, no, dziecko, no tak, no, no, dzie dzie dzie rzecz zamknięta, ja, no. skończona. Wolisz uciąć rękę czy nogę, Co wolisz stracić? No właśnie, ciekawe jak to nie wiem, czy mu zależało zawsze oceny, żeby to było w telewizji i się zgodził na takie zabiegi. No trudno powiedzieć. Ja bym tak jak mówisz, wolił, wolał to podzielić na odcinki, nie wiem, 45-minutowe, czy jakieś tam. No to przecież to ile, no to 5 odcinków czy tam ileś. To, jak to uzupełnić jak no, mówi, no, no, no. By było dzie Byłoby to takie dzieło telewizyjne. to że chcieli skrócić, zapewne ze względu na to, że no, widzowie, a szczególnie jeszcze teraz współcześnie, bo to minęło jednak te już ponad 10 mm -hmm. lat, to nie są przyzwyczajeni, do rzeczy. No tak, tak, ale nie widzę, żeby stu Jeżeli... studenci... Żeby... Mm -hmm. nie zaczęli się biorć, nie zaczęli po więcej niż nie, no. 20 minutach. Tak. Sam szacunkiem, że to, to nie jest film dla, dla takiego właśnie No właśnie. do szybkości. Sam pomysł robienia tego w sposób skrócony i w ogóle puszczanie w telewizji się, według mnie mija z celem robienia tego filmu i w ogóle no, jakby ingerencji w jego jakby strukturę. Nie? To dla mnie... Ja bym się na miejscu tego reżysera absolutnie pod, na to nie zgodził i nie wiem, no dobra, Może, Piotr, psalmy, niech tam będą. Na dzieło, Może, no, rozwoły, no na pewno względy jakieś chyba. tutaj zaważyły, o których nie znamy, tak, no. Że, no nie, nie dowiemy się też raczej, chyba żeby, ale no, no, ważne, że powstało. nie, nie, no. nie powalił, ale doceniam ten trud włożony i obrazy, mm. nie, które wiem, że już ze mną zostaną mm -hmm. i naprawdę te takie sceny krajobrazowe chciałem tam mm -hmm. być po prostu, bo no. myślę, że na miejscu, to też jest inna zupełnie atmosfera, bo to jest miejsce dodatkowo odcięte. No świata. tak. I to podnosi też jakby rangę doznania. Nazwijmy. Nie chcę powiedzieć, że oni mają łatwiej dzięki temu wytrzymywać się w ciszy i w modlitwie, ale w pewnym sensie tak jest. Bo nie, no nie ma, nie nie ma, ma, ma pokus. A czasem kiedy samolot przeleci. Tak, to tak. tam. Raz tam chyba tylko nie wiem skąd to też jest samochód. Przejeżdża są tylne światło, gdzieś tam przy jakimś. Hmm. Jest takie jedno pod koniec już w zdjęcie i nie teraz. Tylko pytanie, czy to jest w pobliżu, czy to jest gdzieś tam. No spalone, właśnie. Bo te, tego nie wiem. Też oni też mogą mieć na przykład samochód. Z... Można Ja myślę, że tam y, zwierzchnik tego całego tego zakonu to chyba się przeor nazywa, bo tak mówię przeor, ale ja tak naprawdę nie wiem. To jest jedyna osoba, która przekazuje mnichom co się dzieje w świecie właściwie. Ja też jest pokazane, jak on tam siedzi jako jedyny człowiek z laptopem i pewnie płaci jakieś rachunki. Nie wiem, co on tam robi. No, coś, tam, coś tam robi oni. No, oni przecież handlują likierem, który, który wytwarzają i być może jeszcze coś więcej. Hmm. Więc oni są też w pewnym sensie jakoś obrotni i uwikłani też w jakiś tam rodzaj kapitalizmu. Albo ten jeden się poświęca, to co? Trudno powiedzieć, ale być może to ten właśnie przyor jest gościem, który ma prawko i jedyny jeździ jakimś tam starym Citroenem, Przedeć na przykład nie. takim jak z Luide na przykład no. No to ja właśnie tak się zastanawiam, bo tak jak właśnie mówimy, że oni są cięci od świata. Ja powiedzmy nie wiem, a tak wyroska robaczkowego czy prozaiczny, nie? No tak, i, i modlitwa, właściwie wydaje mi się, że modlitwa nie jest w stanie by leczyć jakiejś poważnej. Właśnie, ale czy oni chcą się tam leczyć? Właśnie się zastanawiam, czy to nie jest, jest tak, że są czymś smarowani. gdzie ja też mm -hmm. zobaczyłem tego Micha zakonnika, kiedy jest zebrany i wygląda trochę jak ze święcinami, mm -hmm. taki no, taki. kości tak. Tak, tak, tak. Powiedział... Oni tak są dość wychudzeni. Uu. Ja, ja nie wiem, czy oni by tam byli skłonni, nie wiem, dzwonić po karetkę, jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia, może w, w ich przypadku to jest po prostu wola Boga, no tak, wiesz, i, i to jest kwestia tego, że to, właśnie, to ten, ten, ten niewidomy, tak, niewidomy mnich na końcu mówi, że, że, że właściwie że śmierć to nic takiego, że oni właściwie na to czekają i, jeżeli wola Boga, oczywiście to, to czekają w inny sposób niż, niż islamiści, którzy czekają. No. Oni czekają tak, oni czekają po prostu, jak będzie wola Boga, że ja mam być chory i umrzeć w przypadku takiego mnicha, to tak się po prostu stanie i, i być może dlatego nie zaprzątają sobie no tam, te tym są, głowy po prostu. To też jest spory. Niektórzy już nawet no. pochodzą i mm -hmm. są w a niektórzy są tam taki młody. Tak, tam, tam cieniucy, taki ciem, ciemnoskóry, też, tam, to są ci tacy, którzy tam przyjechali i są dopiero. W, jakimś tam, w tej hierarchii zupełnie najniżej, a ja, właściwie oni tam dopiero właściwie są na takim sprawdzeniu, tam 7 lat trwa na 7 lat trwa taki staż no, sprawdzający, nie, czy ten się ten nadajesz. Ten. No. No, ok. W ich tempie to, to się robi logiczne, bo w ich tempie no. jest 7 lat, to jest miesiąc no. w normalnym miejscu, nazwijmy to w normalnym sensie, tak, tak. nie związanym z wynikiem. nazwijmy y tak, że, to, to. No, ten ci, ten chyba no bo, to, na pewno, zrezygno, właśnie to, to chciałem powiedzieć rzeczy no, rozprostrzających, mm -hmm. bo to jednak rozprasza, kiedy dzień narzuca zejście słońca i tak. jego zejście na sen, to, to jest jednak zupełnie inaczej się rozkładać, no. czynności, No tak, jak, jak tak, tak. kotów, kuchni, tak. tego drewna, odśnieżanie w zimie... Modlitwa, czytanie książki, jak gdzieś natknąłem się po tym filmie, szukając informacji na temat tych, tego zakonu i gdzieś natknąłem się na taki harmonogram dnia i on jest naprawdę, tak naprawdę, może rzeczywiście tam nie ma miejsca na nudę, bo tam jest wypełnione co do minuty. Tam się za, za, zaczyna dzień o godzinie za 10 północ. To mnie zaskoczyło. Było w harmonogramie napisane 23.50 pobudka i już jest tam jakiś element mszy, jakiś rodzaj mszy, który, który jest celebrowany. Później jest przerwa, nie wiem, na jakieś śniadanie. Jest tam wszystko wyszczególnione, jakby minuta po minucie. I oni składają się już na taki dłuższy sen o godzinie 19. I od 19 do 23.50 śpią. Mało. Mało. Nie, nie pamiętam w tym harmonogramie, czy w ciągu dnia jest jakaś drzemka. Ale nie wiem, jest, jest, jest dwie, co dwie godziny, na dwie. Trzy, Pół godziny na czytanie jakiś mądrych ksiąg. Ja się zastanawiam, czy bym nie, nie, nie przycinał Komara, tak wiesz. Chociaż przy ich trybie życia już są pewnie tak już jakby w, w, w ten rytm, nie że nie ma innej opcji. No, i że oni rzeczywiście czytają, ale rzeczywiście. No, może się nie, zajmują ale, takim rzeczami jakby pod, bardziej podstawowym. No takie, wiesz, takie domowe, nie? Tyle, tyle czasu, na przykład. Mhm. Nie, no może tak być, poza tym wiesz się. Ja... Ja myślę, że, że no, to jest kwestia chyba przyzwyczajenia. Nie? Wszystko no, zza, do fizjologii nie, to, no, można się no. chociaż to było No właśnie. Też byli w stanie się Też byli w stanie jakoś przyzwyczaić na, na tyle, żeby to przetrwać. Nie no, na nich na, zapewne też zbiera. Mm -hmm. No widać chociażby po co starszym, no, mężczyźnie, mają jedzenie i tak dalej, no, ale on jest strasznie wychudzony, a nie, mm -hmm. nie jest zaznaczone, że to choroba czy coś takiego, jest mm -hmm. naprawdę strasznie e, wychudzony i wygląda no, już jakby był na granicy, nie no. Ja myślę, że oni tam bardzo mało jedzą i to nie jest kwestia tego, że nie wiem, bo na pewno no bo oni to sobie tam. Stosunkowo, zdrowo, i to by końcu... zdrowo, stosunkowo mało, no bo przecież grzech no to raczej nie może tam mieć miejsca. To są rzeczy <grym> raczej niskokaloryczne, jakieś warzywka, bo oni nie jedzą mięsa z tego, co Pod się pek, dowiedziałem. I tam i... Tak, naturalne, bo wszystko ze swoich poletek. Każdy tam z tych mnichów przy swojej celi ma, ma jakiś ogródek, który sobie pielęgnuje. No to, i to nie wygląda, żeby się to papiery sami i No nie, to... mają no, nawet to ta naleweczka, to może ciekawe kiedy ją tam jakiś... Ale oni, wiem z tego co wiem, to oni tą nalewkę traktują jako, stricte jako lekarstwo. I tam to, to różne były przypadki, jakieś tam cholera czy, czy inne choroby i oni to wyciągali z szafy i <ślad> jakoś dawali radę. No, no właśnie, a jeżeli nie dali, no to stwierdzili, że tak miało być. Tak miało być, no. takie bo nasunęła ja mi się taka myśl przez jak to uważasz jakby cały film, był czarny? to by nie podniosło jeszcze trochę takiego co? tego dzieła? ja myślę trochę no. tutaj o takiej warstwie jakby dokumentalnej, kiedy hmm. trzeba było w, w miarę obiektywnie, na ile można obiektywnie pokazać to, temat. Więc gdybyśmy spłaszczyli to tylko do, do odcieni szarości, no to może to już nie było. Pozbawilibyśmy się tego obiektywizmu względem właśnie kolorystyki, tego jak to tam wygląda. Bo artystycznie mógłby ten film zyskać, gdyby był czarno-biały, natomiast dokumentalnie myślę, że mniej. Ta forma dokumentu w kolorze do mnie bardziej przemawia, po, pozbawionego właśnie takich artystycznych wydźwięków, tylko właśnie pokazujemy y, to w, w kolorze, dlatego, że tam to, to jest. Nie? Jeżeli już coś zmieniamy, to jednak ten kolor zostaje. Nie? Na przykład jak, jak są te przebitki tych ty, ty, ty, takich y, krajobrazowych można powiedzieć, kadrów, no to one są też kolorowe, ale tam trochę jakieś ziarno się pojawia, jakieś zwolnione tempo, ale one są też dalej kolorowe. Ja tak myślę, ostatnio nawet też robię sobie taki dokumencik, też mam nadzieję, że będzie długoterminowy i byłem przed tym samym dylematem, czy kolor, czy, czy czarno-biały, bo ja generalnie lubię fotografię czarno i taką się głównie zajmuję, ale jednak uznałem, że chyba jednak kolor tu będzie bardziej odpowiedni względem właśnie jakby tego próby zachowania obiektywizmu maksymalnego. Dlatego zostałbym przy kolorze w kwestii tego filmu też. W, w takim wymiarze, jeżeli ja mam nie, być tak. dokumentalny, nie mhm. wiem czy się ze mną zgodzisz. Tak, znaczy, czy, czy mój argument jest, yy, jest sensowny. sensowny, o to mi chodzi po bardziej? To takiego, no. czy, pewnie kiedyś wrócę do tego filmu, ale pewnie też tak, jak ty zrobić sobie w odcinkach, na Tak, na jedno to jednak to jest, jest ciężkie, za, no za trzeba, dużo, ale w mniejszym rzeczywiście myślę, że wymiarze to by było lepsze i po prostu chciałem się też sam zdjąć sobie kolory i zobaczyć wtedy, mhm. jaki, jaki był, jaki właśnie zastanawiałem. Co ty o tym myślisz? Bo niektórzy uważają, mm -hmm. że prawda, czasem jednak zdjęcie tych kolorów pomaga i nie tylko w kolorach artystycznych, ale mm -hmm. że przekaz jest czystszy. Przekaz Kolory jest czystszy. Nie, no, no, no. nie rozpraszają nie? W, takim, w takim znaczeniu. No, reżyser wybrał tak, więc mm -hmm. on uważał, widać, że ma być w ten sposób. Mm -hmm. to, to Sam to, to nie wiem, wiesz, jest... czy, czy, czy ten przekaz warstwy jakby ten informacyjny po zdjęciu koloru, czy tutaj by jakoś na mnie wpłynął jakby jeszcze dodatkowo, nie? czy tego tej informacji byłoby więcej. Wiem na pewno, że oglądając ten film dzięki, nie wiem, kolorowi i jakby nastrojowi, który się wytwarza za pomocą obrazów, ale przede wszystkim dźwięków towarzyszących powodował, że ja się bardzo można powiedzieć wczułem w, w to miejsce. Na tyle, że chciałbym się tam znaleźć wręcz na jakiś czas. No to jest jak, jak inny świat. Jak inny no świat, inny tak, świat. to jest jakaś inna nie, planeta. Nie, niemalże jak science fiction no. można powiedzieć, dla nas ludzi w mieście... To, to można tak powiedzieć, że plan? to jest w sumie film science fiction. No. Myślę, to wylądować, to... To takie samo odczucie. Bo no. wszystko, się, wszystko się zmienia. No, no tak, nie masz, nie nie masz, masz dostępu do życzy, świata, do którego... Tak, tak, jeżeli nagle się okazuje, że tam żyjesz i chcesz, będąc tam funkcjonować tak jak oni, no to nagle wszystkie twoje przyzwyczajenia legną w gruzach. Nie ma poczty poranny, tak, telefonu, żadnych Facebooków. Czy, no. Tak, żadnych jakichś spotkań właściwie umawianych, tylko wiadomo, że jest modlitwa, wszystkim. Jest harmonogram, go wypełniasz, Wciąż dzień po dniu. Raczej, ograniczone tematycznie. No. Muzyki nie ma, no. filmów nie ma tego takiego, to nie jak no. chcą posłuchać muzyki, to sobie muszą pośpiewać. No, to, no, to jest... Jest... Ale nie ma kolejek. Nic nie, nie ma się, tak nie ma naprawdę takich, z tego, co my znamy, tyle z tego Nie no. takich negatywnych uczuć. Jak, jak, jak sobie radzą? Z powodu, jak, jak, oni, jak oni sobie w ogóle radzą ze zwykłymi takimi emocjami ludzkimi, które przecież w gdzieś w nich tkwią, czy one są tak spłycone praktycznie do zera? Może tak tłumiony, tak tłumione, że wreszcie Być może, może tak, tak być. Może tak powiem, miejsce, żeby przenieść się na tamten świat, to tam jest pod dostatkiem, wystarczy za próbę mm -hmm. No tak, zniska, tak, tak, tak. tak. tak. Też, to jest też ciekawe psychiczne. Mam nadzieję, że ktoś się jeszcze coś żeby tak od tej właśnie drugiej strony mm -hmm. zrobić, już mamy obserwację, to teraz tak może trochę bardziej. To Albo na przykład jakiś mnich, który zmienił zdanie i, i wychodząc stamtąd, że jednak wybiera... Powiedzmy taki mnich, który... Był jeszcze, bo ja już rozumiem, że ci wszyscy, którzy tam są po tym okresie próbnym już tam zostają, no to jednak chyba raczej zostają i raczej nie wiem, czy w ogóle mogą wyjść. Może mogą, mimo wszystko, ale raczej już chyba nie chcą. Oni już, oni już chyba są tak głęboko zakorzenieni w tych swoich przekonaniach, że raczej chyba zostają, ale zakładam, że na przykład taki y, uschyłku tego siedmioletniego y, czasu, tak, tak, tak, tego próbnego, powiedzmy, że takim niedoszłym nich rezygnuje, 7 lat to też jest dużo, żeby poczuć się w skórze. Nie? Powiedzmy, jednak rezygnuje, wychodzi i na przykład jest w nim wywiad, jak właśnie on, on odpowiada na te pytania, które tu postawiłeś. Jak oni sobie radzą z emocjami, jak sobie radzą, nie wiem, z, z, no, z pociągiem seksualnym. No tam tego nie ma, z samotnością z emocjami, z gniewem, z, z, z radością, z, ze złością, z, z zazdrością, chociaż nie wiem, czy oni mogą być tam odkolwiek zazdrość. Na ja pewno wiele z tych emocji, o których mówiłem, przełome... tam po prostu może nie mieć racji bo, tu, bo nie ma jakby bodźców do, no tak, do tego. To, to, to, to, to może ułatwiać sprawę. No. to jest bardzo trudna, ale z drugiej strony jest prostsze. Kiedy, kiedy właśnie no. No jest materiał no ciekawy. Na, na, na pewno, na przykład, no co? Bo często jak człowiek jest w jakimś stanie emocjonalnym, czy smutnym, czy wesołym, no to się dzieli jakoś z drugim no, człowiekiem, a tamtej no. możliwości jakby nie ma, no chyba że czekają do niedzieli, do wychodnego i wtedy. No, no, tylko, z tylko, że, rozmawiają, tylko że. Tylko no, że, no. no właśnie, tylko jak, jak jak jak mówić o emocjach, kiedy o emocjach powinno się mówić na żywo? Jak mówić o emocjach z zeszłego tygodnia? W sposób tak samo rozentuzjazmowany tu i w ogóle, no to to już w ogóle nie ma sensu. Nie. Co na kartkach piszą i zostawiają w szafeczkach, to jest też nie trudno powiedzieć. Nie? Albo 10 znaków zapytania, to znaczy, że nie wiem. No. <grych> nie znaków zapytania, no, tylko wykrzykników na przykład. Ten jest jakiś taki pierwszy wgląd, taką wewnętrzną w was ale jakby głębiej. No właśnie. Dostrzec. Tak, i my to, my, być może to wszystko jest bardzo proste, tylko my z, z naszego punktu widzenia, ludzi Myślę, jest, będących na zewnątrz, Zostawiają sobie takie pytania, a oni nie, nie mają takich pytań w ogóle. Nie muszą sobie wstać, bo ich nie ma. Może tak być. No dla nich na wszystko, na wszystko odpowiedział jest jakby, jakby Bóg i jego, jego siła i to, w co najbardziej tam na świecie wierzą na tyle, że są w stanie właśnie poddać się właśnie y, życiu takiej, można powiedzieć, pustelni bo oni żyją razem, ale osobno można no, powiedzieć, no, no, tylko raz w tygodniu gdzieś tam oni się socjalizują No tak, no bo modlitwa to jest sygna, modlitwa, wspólna modlitwa okej, okay, ale każdy, tak ja to rozumiem, przeżywa to mm -hmm. przeżywają wewnętrznie w jednym mm -hmm. miejscu Tak, bo, bo oni nawet z tego co pamiętam chyba jedzą osobno, każdy dostaje do celi chyba tak. Tak, tak, tak rozwodził, więc to... W jakimś momencie było coś troszkę, że... Może też jakieś święto, coś, Mogło to być styl, coś, coś, może właśnie też niedziela, kiedy jest ten czas integracji, inny, ale... ale to jest niesamowite, bo to człowiek sobie wyobraża, że życie w klasztorze to, w to... To tak właśnie, że życie w klasztorze to wygląda, że taka wspólna uczta połączona z modlitwą, znaczy wspólna kolacja skromna połączona z modlitwą, a tam po prostu otwiera się okienko, jak w więzieniu. Wjeżdża y, y, miska z jakąś bardzo taką... Najprostsze w świecie potrawą no Właściwie on to zjada, i dalej siedzi i modli się w celi. To jest w teorii, bo tego do końca No, nie... no. także to Bóg jest też. Robić. <grystnie> to jest też ciekawe. No, jest potencjał na kolejne jakieś działania. No. Czekaj, czy ten reżyser jeszcze miałby ochotę tam żeby Na przykład wyszło tak, że już miał po prostu serdecznie tego dosyć i stwierdził, że już nigdy. Nie... No, Jakie jest. są jego uczucia, bo to tu ja sobie mówię, że trudne być tam, tyle czasu ile on był. Mm -hmm. Tylko z kamerą, nie móc rozmawiać z nimi, mm -hmm. tylko rejestrować. Tak. Sądzę, że też miał zakaz do w dodatkowej komunikacji no, tego. Ja myślę o Czeka tym, tym samym ujdzie. właśnie Gdzieś, wtedy, W ogóle pytanie, no. czy jak zasięg jest i jak rzeczy no. tam funkcjonuje. Czy oni się postarali, żeby nie było. Znaczy, <śmiech> żeby nie było pokusy. No nie, tam tam przymycony było. jakiś telefon, nie? <śmiech> jak on na przykład tego, Tak, mówisz, bo co innego. Pamiętnisz. Co innego, kiedy ten człowiek jest z tego świata i gdzieś on się tego nie wyrzeka, więc tego kusi, a co innego, kiedy ten ktoś się wyrzeka, jakby świadomie się od tego odcina, więc dla niego ta pokusa i trudność w zniesieniu tego rodzaju samotnie mogłaby być do, do, trudna. Bo raczej pakcyla nie złapał, bym porzucił nie filmów i tam powróci, że Tu mamy jakąś wskazówkę może małą. Chyba, że to jest jego planem. A wiesz, ja miałem takiego kolegę, znaczy to miałem, dalej go mam, który jest też głęboko wierzący, ale Kiedyś mi tak powiedział, że właściwie to on ma taki plan, że na starościowy chciałby zostać zakonikiem. I to jest coś ciekawego No dość. Patrząc na emerytury jakieś. No właśnie, dość, dość wygodne w sumie podejście, nie? To może to jest rzeczywiście dobre. Zaczyć się w zakonie. Zamiast więzień będą zakony przypomniane. <śmiech> Albo zamiast domu starców, bardziej niż więzień. O, no, no, no, no, na przykład też. No ciekawe, no. Nie taki film refleksji, tylko rzeczywiście odpowiednie warunki i odpowiednie nastawienie. To nie jest takie, że absolutnie tak. włożę płytę ten film, po bo, bo coś tam bo Tak, bo, time, bo, bo chcesz dla zabicia czasu obejrzeć. Tak no. Nawet myślę, że gdyby to obradać z grupą osób, to też by było siedzenie takie. Nie, no śmiechy, chichy by były jedynie, komentarze. To nie, tak to nie. trzeba no. samemu samemu i trzeba też, ja myślę, że też oglądając ten film nie powinien się człowiek zmuszać, jeżeli czuje się, że to jednak jest nie to, no to chyba trzeba wyłączyć, albo zrobić sobie w odcinkach, jeżeli mimo wszystko się ciekawem, co tam się stanie dalej. Bo tam mimo wszystko coś się dzieje, bo ta, to to życie klasztoru jest gdzieś tam pokazane, że gdzieś tam ono ma tą swoją dynamikę, sprowadzą do minimalnego poziomu, ale coś tam się dzieje, jak chociażby to, to, to już apogeum jest tym wyjściem, to wyjście na, na zjeżdżaniu z górki, na tych takich reklamówkach czy czymś i oni się tam śmieją. To są takie fajne, to jest właśnie taki fajny kadr, bo reżyser jest oddalony absolutnie od tej sceny, kadruje to z dużego, dużego dystansu i on ich kadruje jako pewną grupę, która spędza wspólnie czas na zabawie, wręcz dziecinnej zabawy. To są ludzie starsi, bo wiekowy jest różny, ale oni wspólnie się tam śmieją, jak dzieci praktycznie. Zjeżdżają na jakichś workach z górki naśnieżonej i to jest taka radość. No, ja nie? myślę, że, że musi niesamowicie smakować takie to właśnie to ten rarytas. No, no, jazda jazda Można się odpuścić, No, no, no. Można się chwilę pobawić. Jestem na przykład ciekawy, czy oni na przykład będąc tam czekają na to, na to, nie? Wiesz o co chodzi? Że na przykład jest środa, środek tygodnia i już myślą o weekendzie. Tam 120 modlitw i będzie, nie? I myślą o weekendzie, no w końcu no są też ludźmi. Nie ludźmi może tak być. No, no każdy jest inny, Przecież to nie jest no. tak, że ja też tak to przynajmniej zawsze rozumiałem, że to nie jest tak, że spływa na Ciebie, mm -hmm. że tak powiem, że musisz być zakonnikiem. To, to u niektórych jest wybór może u niektórych spływa. U niektórych w tym, jest wybór czasami to przychodzi z wiekiem. Czasem, że no właśnie. Przykład, więc to, to powoli no. się różne. I tak. dlatego chciałem też zobaczyć film, który jakby bardziej przedstawia ich. Chciałem poznać, jakie typy osób tam się pojawiają. No. Bo to na pewno nie jest jeden. Typ no tak. kto nie wierzy. No. Też, szczerzy? I, i tak, no właśnie. Wiadomo, że to już jest za dużo, bo rozpraszałoby. No. Je. To nie, jedna, no to, nie, to już jest ingerencja, tam. ten film tam nie jest możliwy. I jedyne, jak możemy ich też zobaczyć, to jak są te takie portrety. bo oni stoją mhm. tak, kręceną, tak, tak. po prostu w zbliżeniu i no. możemy ich zobaczyć. I też są tacy, którzy bardzo często mrugają te Tak, chodzą im te oczy, i to jest takie jakby najbliższe z nimi spotkanie. Ja myślę, że tak, że oni się tam dość. W ogóle. Ja słyszałem, że, że duża większość mnichów znajdujących się tam była absolutnie przeciwna temu projektowi, temu pomysłowi. I ci, co tak stali przed tym, ja, ja myślę, że oni mogli być bardzo skrępowani, bardzo spraszeni. no bo wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem na, skazanym przy, jakby przez samego siebie, z, z wyboru na rodze pustelni. Godzisz się na to, jest to tw twoje życie i nagle ktoś przychodzi z kamerą i nie, na dodatek nie robi sobie filmu, który sobie będzie puszczał sam, tylko robi z tego, film, który zobaczą miliony ludzi. Nie? I nagle, nagle ten nich ten jest właściwie obnażony nie? Z, z tej pustelni, jest wyciągnięty jak chomik z akwarium. Tak, Z jednej strony to może robić no. ale z drugiej strony to jeżeli on jest, on jest to tak głęboko to powinni to powinni... po przejmować, po Tak, no ja, ja myślę, że może to właśnie i to drugie miało ja, cego, miejsce. No, no, no. no, no, no. Nie, ja no. myślę, że może oni na początku byli trochę zaniepokojeni pojawieniem się reżysera wśród nich, bo nie do końca wiedzieli, jak, jak będzie to wyglądać w praktyce, bo na pewno wiem, że znaczy wiem, tego nie wiem, ale na pewno było tak, że ten przeory powiedział, jak nie wiem, albo napisano na kartkach, ale myślę, że im powiedział, może w niedzielę, że po prostu będzie taki człowiek, będzie zachowywał się tak, a nie inaczej i proszę Was o akceptację. No, no, no, no, no. Tak, tak, tak, na pewno. To próbował naginać te zasady, bo to zawsze tak mi się No daje, kusiło jak, go, jak nie? Przy fotografii, nie? że chce się coś, coś No, się no jeden tak, krok dalej zrobić, tą nie? Właśnie. No, nie wiem, czy gdyby, może jak naginał, no nie wiem, czy gdyby on naginał jakoś tak bardzo, to ja myślę, że się go wywalił od razu. Ja myślę, że tak. Przede że ja myślę... że tak, że wszystkim najprostsze to było przy tym niewidomym, bo on się mhm. raczej nie skapnie, nie? Że, że coś się dzieje bardziej, mhm. ale że tak, tak, tak subtelnie, bo sądzę, że oni bardzo sztywno postawili te granice. Nie? No ja myślę, że tak. Absolutnie. No, po prostu. Z jego wizją tego filmu to, to się nie... A ja czytałem, właśnie a propos wizji, że, że, że, że kiedy on dostał rozpiskę, że tak powiem, tego co można, a co nie można, właściwie właśnie z jego wizją się pokrywało, wyobraź w sobie. To super. Ja myślę, że skoro on się blisko przyjaźni z przeorem i, i, i ja nie sądzę, żeby on był na tyle nietaktowny, żeby tam robić jakieś takie numery, wychodząc ponad szereg ja myślę, że nie. no nie, nie. Wyobrażasz sobie że, no, wyobrażasz sobie sytuację, że czekasz 16 lat na telefon, jesteś tam i naginasz sytuację i po trzech dniach jesteś wywalony. no. korciło, nie? No nie wiem, być może jego też korciło, ale udało mu się sobie z tym poradzić, no bo, bo przecież ile on miałby do stracenia. To on by już bezpowrotnie spalił sobie tą miejscówkę. Szybniej by jeszcze coś tam nam No być może, nie wiadomo, może by leciał z hukiem tego samego wiesz, wieczoru. Wiesz, to jest gra o tak duże, du, du, du, dużą stawkę, że kurczę no... Nie tak, że się udało. To no jest właśnie, no przecież coś, jestem też ciekawy... już żadnego w sumie filmu nie zrobić, a mm -hmm. mam nadzieję, że czuję się spełniony w tym dziale. No. Trud wysiłek, to wszystko to, jest, no, to nie jest hollywoodzki film, który no nie. Też wymaga trudu i tak dalej, ale to są bardziej ustalone rzeczy. Jest tak! Ludzi, tam jest ca ca całe zaplecze, jest potężny budżet, co ludzie od tego, od tamtego, jest tysiąc kamer, nie są dubleży Wszystko się to... ustawia, Tak, się po, powtarzamy, bo, robimy, bo coś nie wyszło, a tutaj po prostu facet ludzie siedzi z kamerą i można powiedzieć, że nie mam świadkiem. Jest niemym świadkiem tego, Cześć, co tam święciem, się odbywa. Nie, mu się nawet nie udało wrócić już tam, ale żeby spisał to w sensie w formie pamiętnika, czy nawet zrobił... No właśnie, to jego jakieś, jakieś jak na przykład wyglądało. jego odczucia, jak, jak wyglądało właśnie je, stosunek nichów do niego, jak oni się zachowywali i to, czego nie widać w filmie, nie? Właśnie. Znaczy, wiesz co... Smaczki takie, żebym no nie ktoś takie... czymś No nie właśnie takie. Tak jak na przykład wiesz, czasami w tych holudzkich filmach jest te, te takie jakieś sceny nieudane, nie? Jak po, po literach, nie? To tutaj takie. No, że tak. wiesz kolej dzwon i nagle Bo się porwało. urywa sznurek. Albo go porwało i nie, nie wrócił. No ale to bez jaj. No, ale, ale tak, no, nie o chodzi, ale właśnie taki wgląd jak, jak on, co on odczuwa. Tak? No. Film jakby odczuć nie przekazuje, jakby go zostawia. Tak? Cholera, tak, ale się zastanawiam, czy on by chyba tego nie chciał robić. Jednak. Ja bym chyba na jego no, miejscu tego. Teraz, A żeby kiedyś, kiedyś. W momencie, żeby... Albo po jego śmierci nagle wiesz, taki notes no, no, no, się odnajduje. No, no, no, to <grym> by było ciekawsze, jedno... bo mi się wydaje, że on by zaprzeczył temu dziełu, gdyby on to zrobił teraz. teraz? Tak, nie, to nawet bez sensu. 11 lat po tym to, to, to by było jednak za, za szybko. No, kulisy. Nie? Musiałby, musi mieć tempo tych mnichów, czyli no. Da, to no ja, ja myślę, że tempem tych nichów byłoby po prostu znalezienie takiego notatnika w sejfie 20 lat po jego śmierci. I żeby to poszło. I żeby poszło to poszło w świat. świat. I tylko, tylko ci zainteresowani wiedzieliby o co chodzi, no. a bo ten film ten generalnie gdzieś tam, on, ja myślę, że no, nie, znaczy on nie przepadnie w świadomości, ki, kino, kino. No, nie, myślę, że to, gdzieś tam się z, z, zapisał, jest, zapisał no, się, no, tak, tak, I na jakby tematy, oryginalność tematyki i wykonania. To nie jest no, dokument, um... gdzie z gadają głowy, są ujęcia na no, no, przebitki no. i tyle. I to jest cały dokument, jasne są no. potrzebne, ale to jest zupełnie jakby inna taka kategoria no która wymaga właśnie wcześniejszego przygotowania, z którego, do którego ja to tak odbyłem, którego się wnosi, z którego mm -hmm. się nie wynosi informacji w takim sensie, mm -hmm. jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w mm -hmm. tylko, musimy coś wnieść, żeby wtedy wynieść więcej. Tak, Więc, no, tak dokładnie. Tak ja, tak ja to odebrałem i też mam nadzieję. Też, będę polecał na takiej zasadzie, ale z ostrzeżeniem, że nie, no tak. Jak, jak recepta, że tak, obejrzyj, ale weźmy pod uwagę, że musisz oglądać to no, tak, tak. w wyciemnieniu, w wyciszeniu, samotnie i, I No słynę, i nie można i się i zmuszać, to, bo to, jeżeli to... człowiek się zacznie zmuszać do oglądania tego filmu, to tego już go na pewno nie obejrzy, to lepiej sobie zrobić odcinki i... Tak, tak, i po kawałku, to jest ten no. Budżet, no, do kina idziesz, to musisz obejrzeć, ale mm -hmm. poza kinem już sobie człowiek samem narzuca, mm -hmm jak gdzie kiedy obejrzy. Na parę tam też ty, do warstwy takie te kadry są, niektóre po prostu niesamowite. No. To są takie typowe, jasne, okay? ale niektóre są niesamowite. I... No ale w ogóle, ale warstwa dźwiękowa, jak Ci się podoba warstwa dźwiękowa? Ja też niestety nie na nie, najlepszym sprzęcie to A, no wybierałem, ale na początku takie zaskoczenie. Bo tutaj przeczytałem, że nie będzie komentarzy, nie będzie muzyki żadnej, że muzykę właściwie tworzą dźwięki, które dzieją się na żywo. Tak, to rzeczy, muzyka konkretna tak zwana. Nie są podkładane dźwięki, tylko ale właśnie wtedy, kiedy miały miejsce. To dla mnie podnosi to doznanie znacznie wyżej wtapiam się też bardziej w ten film, w tę no, sytuację, tak. bo mam tylko to. Nie mam rozpraszania, nie mam podobania mm -hmm. muzyką, czy na nie mam wybicia, tylko skupiam się, jakby zanurzam się w tą, mm -hmm. w tą sytuację, bo to tam są te wszystkie sekwencje, sceny, ujęcia, to jakby wyłączyć obraz, to, to też, też działane wyobraźni, nie? W obrazie. Właśnie to, to chciałem czasem samego w są odstępy te ciszy, kiedy praktycznie nic się nie dzieje, mm -hmm. ale to, to jest rytm. To na tym to polega. Mm -hmm. Właśnie też tworzenie takiej oprawy, ale właśnie te, te, te dźwięki, które są żywe, są mocne i są naturalne. To nie jest grane mm -hmm. właśnie ten, że się no tworzy, tworzy dźwięki, <laughs> tylko to się tam działo. Ta. Że tam jest jakiś imitator i tam robi no, jak, jak jakiś płótnem. Jak tak do No na przykład. Nie. nie, no Przecież tak, to dla to mnie, dla mnie dźwięk w tym filmie no, gra od, o, o, kolosalną rolę i w połączeniu z obrazem jest po prostu świetne. No, bo to jest takie moje subiektywne odczucie. No i o to chodziło. Ja myślę, że jeszcze ten film sobie obejrze i to właśnie może przy okazji rozmowy tej dzisiejszej naszej wrócę sobie do niego, tak nawet wyrywkowo sobie pooglądać, bo tam są takie momenty, yy, które mnie z, yy, zaciekawiły, można powiedzieć. To znaczy, że jakoś tak fajnie, jakoś tak, jakiś taki klimat, no, czy u tego, u tego krawca to było fajne. Fajna jest ta scena początkowa, kiedy ten trzaskający ogień, tak. w nieskończoność trzaska i, i w tej celi Yy, nich modli się i przechadza się z kąta tak w kąt. Zamykany jest film z tego no. planu, mm -hmm. Także. w jednym momencie i skończył. Ja, ja myślę, że człowiek, który <grym> lubi kino klimatyczne, <grym> jest jakoś tam wrażliwy na, na rzeczy, o których tu wspomnialiśmy, czyli na dźwięki, na obraz. Nie, na, na, na dźwięki i obraz, które są naprawdę wyszukane, można powiedzieć. Nie, to nie są takie rzeczy, które mamy za oknem. Nie są przede wszystkim wy, wykreowane, tylko naturalne. To, to, to na pewno znajdzie coś ciekawego w tym filmie. To jest sens, no. A na pewno Cieka... można polecić każdemu w ramach ciekawostki. Tak, żeby zobaczyć żeby zdanie, żeby zobaczyć coś innego, a nie coś typowego no. i coś, co na pewno nie będzie leciało w takich odstach dramatycznego hitu. Ja, ja rozumiem też na przykład, że, że jak ktoś na przykład nie zajmuje się, nie interesuje nie, go w kino dokumentalne, lubi, lubi, lubi filmy fabularny, gdzie tu fabułeś, się gdzieś tam jakoś buduje sztucznie, to, to może być w ogóle nieciekawy. Ja, ja ten film po prostu brałem jakąś taką głęboko, głęboką inspirację pod kątem tego, co mnie interesuje, jakby można powiedzieć, zawodowo teraz. Więc przez ten pryzmat w sumie patrzę. Nie patrzę jak, jak kino jakiś Maniak, tylko właśnie ktoś taki, kto gdzieś szukając inspiracji na, na ten film się natknął. Więc, więc myślę, że mnie podobni mogą właśnie do podobnych wniosków dojść. że to no. Ja myślę, że tak. Ja jestem zadowolony, że obejrzałem ten film, też sobie kiedyś go obejrzę, tylko już na innych zasadach. A czy ty bo ten film widziałeś przed naszą rozmową, czy teraz do rozmowy ogląd? przed No, przed, przed, przed W się sensie wczoraj. wczoraj. A, wczoraj znaczy świeżo, tak, ale przed, przed, przed naszą rozmową. A, jeszcze wcześniej no, no, słyszałeś. No, no, Aha, no, czyli no, to, no, to, to teraz jakby no, ta no, rozmowa, no, na no, którą no, się na dzisiaj umówiliśmy, skłoniła się do tego, żeby się z materiałem. No tak, żebyśmy wiedział o czym rozmawiamy. Żebyś wiedział o czym. Jakiś film oglądam jeszcze raz, bo to jest na świeżo i można sobie wtedy właśnie. Hmm. Nie wyobrażam sobie, żebym już poszedł i nie obejrzał filmu. Hmm. Także to bym prędzej odwołał rozmowę, Jakbym nie wytrzymał wczoraj z tego senatu. To bym odwołał, to bo, muszę bo musisz się muszę się się, tak. jeszcze się Tak, jakby tj. przygotować. Ale, ale żeby przyjść tak bez, to, to ja tego nie widzę. Bo to... Nie, no to bez sensu. No, jak może z kimś rozmawiać o filmie, którego nie widziałeś? No, no, tak no to jest wiesz, to już no, wiesz. To, to, to, jest, no, to nie jest radio i tak dalej, to nie jest wiek, to jest rozmowa. Ale chcę wiedzieć o czym mówię. No tak, żeby podjąć no, dyskusję, coś, nie? Właśnie, normalna na rzecz. Na ma polegać, tak? ci wdzięczni za. To. A wiesz co, bo ja tak się zastanawiałem nad Bermenem i to jest fajny film, ale nie wiem czy. Nie wiem, czy zamiast niego, skoro już jesteśmy przy dokumencie, nie porozmawialibyśmy, jeżeli miałbyś chotę o filmie Portrecista. Znasz? Nie, ale O, jak nie znasz, to o tym porozmawiamy. Bo Bermena też widziałeś. Tak, No, to porozmawiamy o portreciście. Portrecista jest, jest filmem dokumentalnym. Jest to można powiedzieć.. Wywiad, spowiedź człowieka, który był osadzony w Auschwitz. Był oczywiście więźniem, i był osadzony w Auschwitz jako fotograf. I musiał fotografować na polecenie. SS, wszystkich więźniów do ewidencji, wszystkich, no właśnie na każde polecenie, robił, robił zdjęcia, ale to już o tym powiem. No, Fascynujące, ale ciężko. Bardzo, Bardzo ciężko. Słuchaj, to jest ciężko. Ten człowiek po prostu przed kamerą wszystko, opowiada wszystko o strachnych rzeczach. To jest, to jest film, który jest na zasadzie, wiesz, gadająca głowa, można powiedzieć. Ale, przy takim, takim ale to jest, to jest, to jest nie, ma, nie ma sensu robić co innego. To zamieńmy może Bermana na portrecistę. Okay. Może okej. wszystkie, a potem... Bermana też możemy to... kiedyś, jak no, będziesz no, miał ochotę. No, no, ja ale portrecista to... może być ciekawszy, bo, no, bo tak jak mówisz, Bermana mają wszyscy, no. a portrecisty wielu osób nie zna. To jest a maja, na maja, krańcach No tak, nie, typu, nie tak, no tak. To, no, tak. Z, to, to, to, to jest, to jest film, on no, jest niszowy w pewnym sensie. Podobnie no, ja jak to i to Wielka cisza. To, a na ja krańcach świata widziałeś? Tak, to widziałem. Możemy o tym porozmawiać. Też możemy Może o no no. wszystko. To jest ten plus, że... No tak. Ja no tak. No tak. ciebie jak No nie, mam, no. Spiski, to no. Ciebie, no. Ochotę, ja nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, A nie, wiem, nie, jeszcze o czymś tutaj o nie, nie, nie, nie, nie, nie, No ja od, No dobra. No z, tak. ten, podziękowania, że... No tak, bo w sumie zaczęliśmy mówić o czym. Innym. No ale to a y... tu, wiesz, to jest przy, tym, przy tej formie to jest nieprawda Jak najbardziej. Jestem ci wdzięczny za powiedzenie tego filmu i o no. życzę, żebyś tam trafił, bo jestem ciekaw zdjęć. Chciałbym tam mówiłeś. trafić. Wiem, że to się Zaznaczy. pewnie nie stanie, no bo. Dlaczego? Trzeba myśleć wysoko. Nie no, ja wiem tylko wiesz, znając ich, ich metody no, działania. To, to powinienem powinien gdzieś dzwonić, tak? Ale ja nie wiem, wiesz co, obędziło. nie wiem, czy to nie byłoby powtarzanie, powtarzanie pewne. No, ja, nie, bo mogą ja, się coś... Na, nie no, tam na pewno wszystko się zmienia, ale wiesz, chodzi o sam pomysł i wiesz. I forma jest inna. Forma jest inna. No. Chociaż ty? wiesz, ja, ja tam w, w tym filmie to wydaje mi się, że tam zatrzymać by było zrobić stop klatkę, to tam są pewne rodzaju fajne ja też zdjęcia. Ale nie. Jest inny też operator, tak to zwykle. Ja, ja myślę, że. No, nie no, na pewno inna, inna percepcja, inne rzeczy bym pewnie przyuważył, No i tak, tak, tak, tak dalej, ale nie wiem, czy w ogóle ruszanie te tematyki po raz kolejny. Ja bym wolał się coś w ten deseń, powiedzmy, ale, ale nie to samo, rozumiesz? Żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, mimo wszystko ona jest ta sama. Oczywiście ona... Tak, tak, tak, tak, no, no, no, tak, tak, tak, tak sobie myślę, nie? No, a tematów to jest... Tematów jest mnogość, tylko że no... Kolejny odizolowany to No... Dobra, super, bardzo Ci dziękuję Ja również. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu